Mateusza 13 rozdział Ewangelii Mateusza Żydom, o czworakiej roli i o tych owocach, jakie te poszczególne gleby wydały i właśnie w tej pieśni było też pod koniec to zdanie, by owoc nasz wieczności Lśnił i właśnie przyszło mi na myśl, żebyśmy razem przypatrzyli się tym słowom, jak to u nas wygląda z tymi owocami.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 ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny, Widzimy tutaj, pana Jezusa, który w tym czasie. Mówił do ludu izraelskiego. Mówił do swoich uczniów. I tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. Morze zawsze obrazuje ludy tego świata, który Najczęściej jest ludem, który nie chce zrozumieć, nie chce ujrzeć Pana. Dlatego Pan przyrównał ich do tego podobieństwa. Mamy tutaj cztery różne gleby, i tylko Jedna gleba nadała się do tej właściwej uprawy, a trzy inne gleby nie były w stanie wydać żadnego owocu. Tym siewcą jest sam Pan Jezus <śmiech> lub Jego Słowo. Może czasami moglibyśmy sobie myśleć, że to jest tylko słowo. Ale analizując te słowa, właśnie o tym siewcy, aby siać, dokładnie możemy zrozumieć, że chodzi o samego Pana Jezusa, który właśnie do tego ludu mówił. I On również do nich, do nas mówi w przeróżny sposób, w przeróżnych słowach, w przeróżnych czynach, które oglądamy i jak my je przyjmujemy, jak pragniemy wcielać w nasze życie taki właśnie przynosi to owoc. Czy my każde to słowo bierzemy z całą odpowiedzialnością, przykładamy do naszych sumień, czy też ignorujemy na każdym kroku, czy kiedy nawet przychodzi jakaś pokusa, A przychodzi wtedy nam na myśl to Słowo. Czy my się wtedy poddajemy pod to Słowo i od razu tą pokusę utrącamy? Czy też może ignorujemy, myśląc sobie, że ja mam tutaj inne problemy niż to Słowo mówi? lub coś innego jeszcze sobie wymyślamy dla zaduszenia głosu tego słowa. Ale musimy wiedzieć, że Pan Jezus nie kłamie. Że jeśli On wypowiada jakieś słowo, to to słowo ma swoją odpowiedzialność. I tak jak Żydzi, którzy zignorowali to słowo, zignorowali Pana Jezusa, zebrali swoje żniwo w postaci odrzucenia Pana Jezusa, odrzucenia Jego łaski, Tak, my możemy zebrać to złe żniwo, gdzie Pan się będzie smucił z tego, co nam powierzył, a przecież dał tak jak uczniom swoim, do których jest powiedziane,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 Spójrzmy, jakie wielkie błogosławieństwo jest naszym udziałem. Że wam dane jest wiedzieć, ileż ludzi, którzy nas otaczają, nie ma nawet zielonego pojęcia, co tak naprawdę jest wolą Boga wolą Pana Jezusa z czym On naprawdę przyszedł do nas z jak wielką łaską miłością przybaczeniem grzechów które nas dotknęło a jak słaba jest wdzięczność i miłość w nas do naszego Pana za to co dla nas uczynił jak łatwo popadamy w różne skrajności, które zasmucają Pana. Każdy z nas musi sobie to szczerze odpowiedzieć. Nie mówię tego, że myślę sobie, że ja jestem czymś lepszym, my Widzimy w Słowie Bożym, że również uczniowie też te słowa słyszeli, a też popadali w różne krajności, kiedy widzimy, jak Piotr się zaparł. Ale tu nie chodzi o to, żeby brać w obronę te złe przykłady, ale abyśmy się umacniali i starali się obfitować w dobro. Bo my jesteśmy tymi, którzy, którym dano jest wiedzieć, co jest wolą Bożą. wierszu jest napisane dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrzą, nie widzą i słuchając nie słyszą ani nie rozumieją. Mogłoby się wydawać, że ten wiersz wskazuje może niektórych, którzy nie wierzą na pewną przegraną, na na to, że do nich nigdy nie trafi ta Ewangelia, ale to tak nie jest. Bożą wolą jest to, aby każdy uwierzył. Jego ofiara jest tak doskonała, że wystarczy krwi za każdego grzesznika. I to naszą odpowiedzialnością jest to, żebyśmy tą wspaniałą Ewangelię głosili. Na końcu Ewangelii, bodajże Mateusza, jest napisane Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, aż po ziemi. Czyńcie uczniami, uczniami Pana Jezusa. jak często mamy na myśli gdy ktoś nas odwiedzi może żeby nie tylko mówić o rzeczach czasu tego świata ale żeby mu powiedzieć coś ze Słowa Bożego coś co może poruszy jego sumienie i zastanowi się nad stanem swojej duszy. Nie bójmy się, że w jakiś sposób świat nas potępi albo, że nam to nie wyjdzie w jakiś sposób. Pan Jezus nas zapewnia, że da nam odpowiednie Słowo w stosownej chwili, w nasze usta. Pomódlmy się przed takim zadaniem, a On na pewno da nam siły do tego, aby przezwyciężyć wszelkie trudności, Bo to właśnie szatana zadaniem jest, aby nas w takich rzeczach osłabić. I kiedy się pod to poddajemy, to dajemy Jemu zwycięstwo, a nie naszemu Panu. W 1 wierszu czytamy. Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Tak. Wielu proroków jest opisanych w Starym Testamencie. Którzy tylko w wierze pielgrzymowali, że będzie taki wspaniały Mesjasz, Zbawiciel, który to wszystko objawi w taki sposób, a nam zostało to już objawione, pokazane. A jednak ciężko nam to unieść i często w jakiś sposób się poddajemy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 to ziarno na drodze jest widoczne nawet przez ptaki. Ale chcielibyśmy to przyrównać do tego ziarna Słowa Bożego, które zostało posiane na jakieś serce. I może często jest tak, że kiedy ktoś usłyszy to słowo, może nim się cieszy, ale nie jest w żaden sposób ugruntowany. Dlatego szatan bardzo łatwo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 i gdy przychodzi ucisk już prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. Grunt na skale zazwyczaj właśnie jest bardzo cienki, ale też wyniesiony wyżej. I właśnie słońce lepiej do niego dociera, a ziarno, które jest zagrzane w ziemi, bardzo łatwo wschodzi. Kiedy zimno, ziarno nie wschodzi. I czeka w tej ziemi na właściwe warunki sprzyjające. I tak właśnie tutaj też możemy zauważyć, że to słowo może czasami Łatwo przyjmujemy. Ale właśnie nie tyle może znosimy tych prześladowań, co się boimy ich znosić. Może boimy się właśnie jakiejś hańby, bo tak szatan stara się nam podpowiadać, że no, jak tylko tak się odkryjesz, gdzieś tam po wsi opowiesz, to zaraz powiedzą to lub owo. I może właśnie siedzimy cicho w swoim domu, nic nie mówiąc nikomu. I zasmucamy naszego Pana, który pragnie i posłał nas, abyśmy opowiadali wszystkim, których napotkamy. A może czasami przychodzi niechęć do nas, że nie jedziemy na jakieś konferencje, czy jeszcze inne miejsca, gdzie się głosi słowo ale to właśnie tam Pan nas chce nauczyć wielu rzeczy które będą nam potrzebne wtedy, kiedy nas Pan chce użyć do tego, abyśmy tą Ewangelię umieli, umieli opowiedzieć i ją rozumieli Rozumieli słowo, które jest w niej zapisane i umieli odpowiedzieć każdemu, kto tej odpowiedzi oczekuje. Wiele jest zwodniczych nauk w tym świecie, które zwykłym ludziom, którzy nie znają słowa, wydawają się prawdziwe. Czasami, jak mówię, może dać jakąś literaturę, a ja mam wiele literatury, do mnie przychodzą świadkowie i tak dalej. My wiemy, jak taka literatura jest z gruntu fałszywa i musimy stać na straży i nie żeby... Kogoś urazić, ale w miłości umieć mu odpowiedzieć właściwie, aby mógł zrozumieć, gdzie jest prawda Słowa Bożego, a gdzie jest fałsz. Posiany międzyciernie to ten, kto słucha słowa ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Dzisiejszy właśnie świat jest tak skonstruowany, że za wszystko płacimy pieniędzmi. I może właśnie tak często chcemy je sobie zabezpieczyć, żeby na nic nam ich nie brakowało. Ale tak właśnie szatan to układa, że ich nam ciągle brakuje. I chcielibyśmy zrozumieć, że nikt na tej ziemi nie dogonił tego, że już tych pieniędzy jest dosyć w jakimś tam momencie i że zawsze będzie ich brakować. Dlatego zwolnijmy nasze tempo i pozostawmy czasu sobie do tego, aby móc opowiedzieć w tym czasie może jakieś świadectwo, jakąś Ewangelię. Może pomyśleć, żeby do kogoś zadzwonić lub się udać lub jeszcze coś, co przyniesie korzyść dla Królestwa tego świata, bo z jednego nawracającego się grzesznika całe niebo się raduje. Mamy ostatnio właśnie te ewangelizacje, które są na naszych terenach organizowane. Chcielibyśmy właśnie i do tego się dołożyć, modlić, prosić Pana, a On da też sposobne do tego nam instrumenty, które pomogą nam w tym, aby wziąć czynny udział. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie, ten wydaje owoc. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Może tutaj sobie zaraz liczymy, ile to trzeba ludzi nawrócić, ale wydaje mi się raczej, że tu chodzi o całokształt bieżącego człowieka. Nie tylko ilu za Jego pośrednictwem może się nawrócić, ale właśnie chodzi o Jego stan duchowy. Jakim On jest chrześcijaninem? Czy jest rzeczywiście tym uczniem Pana Jezusa? Tym żywym listem Chrystusowym? Bo jeśli on będzie taki, co to, to jest zrozumiałe, że on te owoce wydawać będzie. Gdyż Pana Słowo nie myli się co do tej kwestii. Dlatego chciejmy z większą odpowiedzialnością spojrzeć, na te słowa i chcieliśmy się podobać Panu i w miłości być Mu oddanym. Także w tej Ewangelii Mateusza zajrzyjmy do 25 rozdziału. <śmiech> Czyli 25 rozdział Ewangelii Mateusza zaczynając od 13 wiersza. Czuwajcie więc bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden każdemu według jego zdolności. I zaraz odjechał. A ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie pięć talentów. Tak samo i ten, który otrzymał dwa, zyskał drugie dwa. Ten zaś który otrzymał jeden, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego Pana. A po, długim, po dłuższym czasie przybył Pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć talentów i powiedział, panie, powierzyłeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. I powiedział mu jego pan, dobrze, sługo dobry i wierny. W niewielu rzeczach byłeś wierny. Nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana przyszedł i ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział, panie, powierzyłeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Powiedział mu jego pan, dobrze, sługo dobry i wierny. Ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i powiedział, Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz, co Twoje. A jego pan mu odpowiedział. Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem i zbierałem, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje z zyskiem. Dlatego odbierzcie mu ten talent, i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane. I będzie miał w obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I ten fragment jest podobny do tej przypowieści. Tam mieliśmy cztery rodzaje roli i tylko jedna rola, która wydała owoc 30, 60 lub stukrotny, to obrazowała nam człowieka, który idzie do nieba człowieka zbawionego, uratowanego na zawsze. Trzy rodzaje roli to byli ludzie, którzy w różny sposób to słowo zlekceważyli i poszli do piekła. Tutaj z kolei mamy przykład, kiedy człowiek ma albo pięć talentów, albo dwa talenty, Albo jeden. I ten, który zakopał to, co dostał od Boga, to jest przykładem człowieka, który idzie na zagładę, do piekła. On otrzymał życie. Każdy człowiek, który żyje na ziemi, ma jeden talent. Lub więcej. I ten talent ma po to, żeby uwierzyć Panu Jezusowi, i żeby ten talent rozmnożyć. Później, jeżeli Bóg z różnych powodów chce tego człowieka w Bożej służbie użyć, dają o sobie znać kolejne talenty. I widzimy, że to jest pokazane w tej przypowieści, że jeden ma pięć talentów. Być może jest to człowiek, który otrzymał dar zarówno opieki nad innymi, dar nauczania, dar gościnności, również dobra materialne, których może użyć na służbę Panu. Może ma jakiś dar niesienia pomocy, może potrafi zorganizować różne rzeczy, które są dla Królestwa Bożego pożyteczne. Wszystkie te dary są bezwartościowe, jeżeli człowiek nie nawróci się do Pana Jezusa, jeśli nie ma życia w Boga. Wszystkie te wspaniałe dary stają się źródłem dodatkowego grzechu, jeżeli człowiek ten jest niepojednanym Bogiem. I równocześnie, gdy człowiek ten uwierzy Panu Jezusowi i ma życie z Boga, to te dary w łasce Bożej są używane na chwałę Bogu. I jeżeli myślimy o sobie, że przecież ja tak mało od Pana dostałem, to jest to bluźnierstwo. Dlatego, że jeżeli oddychasz, to Twój oddech już jest dowodem na to, że masz od Boga prawo do życia. To jest talent. Nie zakopuj go, bo jest to po prostu bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Zakopać swój talent, zakopać to, co Bóg dał tobie jako potencjał. A gdy jesteś już odrodzony z Ducha, jesteś dzieckiem Bożym, to od razu Boże spojrzenie na te sprawy, powoduje naturalną chęć użycia wszystkiego, co masz. Panie, co mam zrobić z tym, co mam w swojej ręce? Od razu jest to wewnętrzne pragnienie, gdyż ono wynika z zamieszkującego w dziecku Bożym Ducha Świętego. Ten Duch Święty pobudza. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, żeby to zrozumieć. My nie staramy się uzyskać wiary przez dobre uczynki. Tylko odwrotnie. Wierząc w pana Jezusa, on wewnętrznie uzdalnia nas dopiero do tego, że uczynki dobre się pojawiają jako naturalny owoc. Można to porównać do jabłoni. Gdybyśmy piękne jabłka kupili, czy to w Biedronce, czy w Kauflandzie. I najpiękniejsze byśmy wybrali, byśmy poprzyczepiali do gałęzi tego drzewa, które jest martwe, uschło. Ono nie ma w sobie życia. I pięknie byśmy poprzyczepiali te jabłuszka. Co by się stało? Byłoby to bez wartości. Tak wygląda człowiek, który stara się czynić dobrze, nie mając pewności, że jest zbawiony z łaski. A jeżeli mamy jabłonkę, nawet kiepskiego gatunku, nawet słabiutką, która ma w sobie życie, to ona już wyda czym prędzej listki i jeżeli nie ma w niej fałszywego życia, tylko jest to w pełni genetycznie sprawna jabłonka, a takim jest właśnie narodzone z Ducha Bożego dziecko Boże, to prędzej czy później pokażą się owoce. U jednego być może będzie to 30. U innego będzie to być może 60. U innego będzie to 100. Ten, kto wydaje 100, niech się nie chlubi, bo to nie jest jego zasługa, że on ma 100, a drugi ma 30. I ci trzej, co wydają 30, 60 i 100, niech się nie chlubią nad tym, który jest martwy duchowo. Dlatego, że zbawienie jest z łaski. Nas nie ma nic dobrego takiego, co spowodowało, że my jesteśmy jakoś lepsi od innych. Nie, tak jak Noe żył pośród złego pokolenia i sam był zdemoralizowany. I Bóg już powziął zamiar, że cała Ziemia będzie zgładzona przez wody potoku. I Noego również by to spotkało. Lecz w pewnym momencie pojawia się, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana, i wtedy, gdy tą łaskę znalazł, dopiero jego życie stało się sprawiedliwe pośród jego pokolenia. To nie była jego zasługa. Tak jak dziecko, które się rodzi, nie ma żadnego udziału w tym, żeby się urodziło. Nikt z nas nie decydował o swoim porodzie. A nawet jeśli tak się niektórym wydaje, to ja zaświadczam, że ja o swoim porodzie nie decydowałem. I jeżeli tak się stało, że nie miałem udziału w moim własnym porodzie, to nie przypadkiem Bóg daje obraz narodzenia na nowo jako przykład zbawienia. Bo to Bóg decyduje, to Bóg daje narodzenie na nowo. Oczywiście jest ludzka odpowiedzialność. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Nie zakopujcie tego jednego talentu. Nie bluźnijcie Bogu, nazywając Go, że jest surowy. Bo nie jest. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. I jeżeli wiemy, że Bóg jest dobry i Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go nie szukają i Bóg daje się znaleźć tym, którzy o Niego nie pytają, to zakopanie tego jednego talentu, jaki ktoś ma, jest wyjątkowo nierozważne. To jest właśnie z ludzkiej odpowiedzialności. Jeśli człowiek żyje, to niezależnie jak mu źle jest na tym świecie, jak bardzo uważa, że jest pokrzywdzony przez innych, to tym bardziej niech idzie do tego, który nikogo nie wyrzucił precz, do Pana Jezusa. I ten jeden talent jest właśnie po to udany, dany, żeby wołał do Boga pozbawienia żeby ten talent został wykorzystany ku chwale. I ten przykład pasuje z tymi owocami, bardzo mocno współpracuje, żebyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy tutaj na ziemi jako ludzie, od których Bóg już niczego nie oczekuje my własnymi rękami zamordowaliśmy sprawiedliwego Pana Jezusa Chrystusa. W doskonały sposób wykazaliśmy, że jesteśmy niezdolni do żadnych dobrych uczynków. Natomiast to daje też nam wolność, bo wiedząc, że jesteśmy zbankrutowanymi grzesznikami, zbawionymi jedynie z łaski, to, to daje nam wolność, gdyż w tym momencie, skoro Pan Jezus całkowicie za wszystkie nasze grzechy umarł, to mamy tą swobodę, aby działać bez lęku, aby wiedząc, jaka jest wola Boża, przyłączać się do tego, żeby, skoro wiemy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, to nawet jeżeli ten jeden Talent masz już ożywiony przez zbawienie z łaski i użyjesz go w tym kierunku, żeby Bóg został uwielbiony przez to, że ty się go nie wstydzisz, że ty powiesz sąsiadowi, sąsiadce, przyjacielowi, wrogowi, czy też pokryjomu, tak jak Gideon. W nocy zostawisz gdzieś komuś traktat. On w nocy ściął, Słup Bala. Nie zrobił tego w dzień. Byśmy powiedzieli, że tchórz. Ale on to zrobił. On ściął pomnik Bala. W nocy. Żeby no, być może się bał, Być może też nie masz talentu odwagi. I w Izraelu było coś takiego. Że kto lękliwy mógł się wycofać z głównych działań wojennych. Bo być może nie masz jeszcze tego talentu. Jeśli masz brak odwagi, to proś Pana o odwagę, jeśli już zauważyłeś, że Ci tego brak. A Bóg daje każdemu bez wypominania. Ale dopóki tego daru nie masz, to nikt Cię do niczego nie zmusza. Zostałeś zbawiony z łaski, niezależnie od uczynków. I bez wypominania. Nawet my jesteśmy niewierni, Bóg jest wierny, bo samego siebie zaprzeć się nie może. Ya